W formie pisemnej nie potrafię na, na takie kontrowersyjne tematy rozmawiać. Wszystkim. Tak. Jak właśnie słyszeliście, absolutnie powiedział, że w formie pisemnej na nic nie będzie odpowiadał, szczególnie na jakieś kontrowersyjne pierdoły, dlatego zdecydowaliśmy się na nagranie podcastu, na który tak bardzo wszyscy czekaliście, Wy w ilości pięciu słuchaczy, jeśli dobrze wiecie, że jesteście takiej ilości i dzisiaj w naszym wyimaginowanym studiu świeci słońce, bo jest na zewnątrz, Jesteś nas na studiu w budynku i na zewnątrz znajdują się kto? Musicie przedstawić się w kolejności alfabetycznej. Bujaj się, Piotrek z tej strony. Dzień dobry. Hej Tomek. Z tej strony Konrad. I chciałbym w tym momencie wyraźnie zaznaczyć, iż mimo faktu, iż noszę czarny golf, w żaden sposób nie wspieram ani nie popieram produktów firmy Apple. Byście się zdziwili, jaki on jest naprawdę. Mm. Eee, no i ja. Dobrze, więc I... mamy drugiego hipstera. No, mam nadzieję, to nie było mnie, bo widziałem i ja wtedy, bo w tym momencie to powiedziałaś, mimo wszystko. Jeżeli Znacie to miała mnie? być obraza, to nie począł się obrażany, nawet nie wiem, co to słowo oznacza. To dobrze. To dobrze. To, to, to, dobrze. to, to, to może wytłumaczymy to... słuchaczom. No, encyklopedia, eee. proszę bardzo. Co? Co? No, sensopedia <grym> tam jest bardzo dobre wyjaśnienie. A, jeśli chodzi Hi o tak, hipster, tak, hipster. Jeżeli zobaczycie kogoś, kto leży na lodówce na każdej imprezie z biodrem wyrzuconym do góry, który ma okulary sztruksowe, spodnie i buty z lat 80 to prawdopodobnie e, Przepraszam hipster. bardzo, zasada jest taka, że jeżeli spodnie, jeżeli ty jako przeciętny człowiek nie możesz odróżnić, czy są to spodnie, czy getry, to ta osoba jest hipsterem. Tam, tara, tam, tam, tam, tam, ale nie hipstery są tematem naszego dzisiejszego podcastu, a co innego nie. jest tematem a naszego dzisiejszego podcastu, bo mamy jeden duży, przewodni temat naszego podcastu, który przedstawi Tomek. Zabijęł duszę. To może <laughs> porozmawiamy o DLC Gda. A, czyli chcesz zmienić temat na inny. No dobrze. A to jaki był ty... temat pierwotny? Przepraszam, bo ja może nic ale nie wiem. to ty go miałeś przedstawić. Właśnie dostałem SMS-a. Aha, to ehm. twój magiczny sygnał to jest jednak SMS. Ja tak, byłem... i ten SMS miał Cycki, ale o to. W eee, przypadku DLC. No cóż, na czym skończyłeś ostatnio? Absurd. Jakie miałeś. Eee, dlaczego lubisz DLC? Bo ostatnio pamiętam, że dzieliliśmy DLC na, na dwa rodzaje i oba ubóstwiałeś. I jako, że ty byłeś przyczyną całego problemu, śmiało, wypowiedz się. Nie jest skąd taka interpretacja. Naprawdę dałem do, do zrozumienia, że jestem zachwycony taką formą Tak. sprzedaży produktu. Piotrek, weź mnie wesprzyj. Albo wszyscy po, popadacie w skrajności. Albo, albo białe, albo czarne, bez odcięć. Popadamy ale, w skrajności? Weźcie, weź go ktoś ze gadet, ja będę znajdował fragmenty. Takie weź Piotrek, tak. pogadę ga, po, z nim o golfach. Ale ja nie lubię golfów, ani Disney, ani normalnych. Wiecie, te żart? E, ja się... lubię golfa, w nim się jeździ tak jak w gokarcie. O tak, najbardziej bezpośredni samolot w... świata. A może to był Polo? Już nie pamiętam. Polo to może być Prince Polo. Ha, ha, ha. Albo koszulka Polo. Ha, ha, ha, ha. Czy, czy to jest podcast o, gdach? o nie, o, o ciuchach. A, okej, okay, dobra. Ja rozmawiam cały czas o samochodach, także nie bardzo wiem, o co chodzi. Okej. Okay. Albo ty grasz w nie No Dobra, właśnie, panowie. A to bez, co ty tam robisz? Nie, no, di, di szukam szukam haka na niego. Czyli... Czyli, czyli mamy ten przykład Krezisa, chcemy ten, ten temat rozwinąć, tak? No. O ile nasze informacje były prawidłowe, ale na podstawie ich t, t, danego punktu widzenia i danej sytuacji właśnie rozwinęliśmy tę to, to dyskusję, także tak, w sensie mów dalej. To, zresztą to może być jakiś hipotetyczny przykład, po prostu gdzie wycina się karabin, karabin, z, karabin z gry, no nie? Mhm. I o co chodzi? Czy kupisz, kupisz tą grę tak czy inaczej? Jeżeli, jeżeli ci się spodoba, tak jest moje pytanie najpierw. Kupisz ją, jeżeli się zapowiada na dobrą zabawę, no nie? A DLC nie musisz I moment, niech pozbiera No tak, właśnie to był, to był ten punkt wyjścia No, to dalej mów, dalej Tylko weź się nie mi... zacina, bo słuchacze lubię, jak ktoś się zacina Widzisz, jak ja mówię płynną polszczyzną, ani radość nie zacina. Nawet się nie jąka nie Jeżeli, ten, jeżeli jest sytuacja, sytuacja taka, zwari... że tak. Ja mam trochę zwariowany dzień dzisiaj jak Jestem wszyscy? trochę myślami hmm. gdzie indziej, ale okej okay. Powiedz nam, gdzie jesteś myślami W teatrze, A, ale dobra no. Kłamie Wr wracając do to, to, Tam jest dużo ludzi, którzy mają czarne golfy, rozumiem nie ciągnij tego tematu, bo dosłownie nie ciągnij, bo to już jest chujowy temat. Ups. No nie, będę musiał pikać, no. O, jak mi przykro. Nie, nie będę tylko Renegade widzę. idę na Powiedziałeś, Robercie, że dziwisz mi się, że... Dziwisz się mojemu przyzwoleniu na pójście po najmniejszej linii oporu, tak? I... Tak, jeśli chodzi o delce, które opierają się na... Tak, jeśli chodzi o delce, które opierają się na kontencie. Tak, tak, tak. Najpierw pierwsza myśl jest taka, dlaczego tak robią i czy jest jakiś powód. Oprócz, czy, czy oni chcą wyciągnąć więcej kasy, a są chciwi, czy, chcą, czy gry stają się droższe? Czy produkcja gier jedno staje z się droższa? Się moim zdaniem, bo jeśli coś jest droższe, to zazwyczaj jeżeli, chcę wyciągnąć więcej kasy. Plus. Jeżeli, mm -hmm. jeżeli produkcja gier staje się droższa i muszą, a, a albo zwiększają cenę o te 10-20%, albo wycinają trochę kontentu i próbują sobie to w ten sposób e Widzisz, problem z tym, że jeśli chodzi o kontent wycinany, zazwyczaj łącz to właśnie po pierwsze z podniesieniem ceny e, na początku, czyli już jakby pierwszy argument przystaje mieć znaczenie, bo cena rzeczywiście dalej stoi na tym poziomie powiedzmy 60 dolarów. E, gra nie jest tańsza, a tak bo naprawdę ja dopłacasz do kontekty, który Podstawowe doświadczenie jest takie samo, jest tej samej wysokości. Jasne, ale szinatury. widzisz, to tak e, jakbyś na przykład do tej pory był przyzwyczajony do, dobra, Volkswagen Golf. Byłem przyzwyczajony do golfów, które w cenie powiedzmy 40 tysięcy miały, ja miały, miały dywaniki, miały tej samej mocy silnik. Powiedzmy, tylko karoseria tak, się zmieniała. Przykładowo, czysto hipotetycznie, bo na tak się w ogóle nie znam o czym Piotr zresztą. Tak. Które miały... Dobra, dorzućmy do skórzane fotele do Golfa. <laughs> Skrócić tą, skróci tą metaforę, bo się zgubiłem właśnie. E, Próbujmy tłumaczyć i, i prostu sobie, że przychodzi kolejny Golf i, I ten za tą samą cenę już y, nagle, za tą samą cenę, choć masz dokładnie silnik, masz tą, y, karoserię, nie masz skórzanych foteli, nie masz y, nie masz dywaników, nie masz tego samego silnika a Tłumaczy się to tym faktem, że tak naprawdę wciąż kupujesz samochód i wciąż jesteś zadowolony z jazdy. To, że masz mniejszą moc, to, że masz mniejsze wyposażenie, to, że tak naprawdę wszystko, to co powinno być, tego nie ma. Tylko po to, bo żeby można było zaoszczędzić. No to się tłumaczy tym, że bo temu, bo dalej będziesz jeździł, dalej będziesz cieszył się jazdą. I to byś to Ale tak to naprawdę kierujemy naszą no. dyskusję w... na, na pytanie, czy głosowanie portfelem działa? Czy głosowanie portfelem działa, działa. Zdecydowanie działa, bo jak widać serie, które rzeczywiście są dobre, ale nie sprzedają się. E, jeśli mówimy na przykład o seria takie do, do DLC nawet e, mnie a, no dobra, mów mów. E, jakby ponoszą klęskę, tak? Nie sprzedają się dalej, nie planuje się ich kontynuacji. E, a jeśli już się planuje, to jest to zazwyczaj bardzo problematyczny względu na wydawcę, który na to się nie zgadza, bo mówi: Patrzcie, tu się sprzedało tyle sztuk, nie powinno się sprzedać tyle i naprawdę nie chcemy tego e, dłużej ciągnąć. W przypadku DLC, jak mówię, bo DLC dzielą się w tej chwili na dwa rodzaje i widać to, e, który, który DLC jest jakim rodzajem, tak? Że mamy DLC, w którym, e, w którym wycina się coś i później dodaje się to jako DLC i mamy DLC, który stanowi normalny dodatek, który uczciwie się przygotowuje no i to jest rzeczywiście dodatek, tak? Additional content, a nie cut-out content, mm -hmm. e, jak na przykład było w Assassin's, Assassin's Creed 2 i czy głosowanie pod portfelem działa. W przypadku większych marek wiesz co? Wiesz co akurat Azazin grałem niedawno w Azazin na dwójkę, właśnie w wersji Classics. I ja się nie dziwię i w pełni, w pełni popieram decyzję Ubisoftu, że wycięła te dwie misje, bo one niszczą kompozycję i zaniżałyby ocenę tej gry. Te dwie misje były zrąbane po prostu. Czyli za przyruszeniem nie dość, że, że je wycięli, to jeszcze starają się wyciągnąć wyciągać na czymś, co jest gorsze. Gdybym był developerem, prawdopodobnie też wyciąłbym tę te misję. Po prostu gra jest takie, takie moje dziecko kilkuletniej pracy i wydać takiego potworka z takimi dwoma beznadziejnymi misjami byłoby, byłoby zbrodnią. Nie Cóż, się e dobrze. mówiłem Więc... o tym już wcześniej, e że kiedy wycinamy prawda, jakąś zawartość, zazwyczaj zmieniamy główny koncept. Cały koncept, który właśnie opierał się na całej zawartości, po wycięciu danej części, musi się nieco zmienić. Musi się zmienić nieco kompozycja. I to właśnie stało w przypadku Assassin's Creed 2. I to widać, kiedy dane misje dochodzą, że jakby one nie są do końca integralne, z całą grą. I dzieje się Aha. tak dlatego, że te misje właśnie zostały wycięte pod koniec produkcji. I trzeba było na szybko wprowadzić zmiany. I te zmiany były na tyle duże że po powrocie tej zawartości ona już za bardzo nie pasuje. Gdyby ona tam się znajdowała, gdyby ona tam dalej była, e, tego problemu prawdopodobnie by nie było. Oni mielibyśmy tą dużą grę i wszystko to, co być powinno. I to jest dla mnie dosyć bez sensu, bo jasne, tak jak mówisz, że te ta podstawowe ta podstawowa doświadczenie tu nikt nie pomaga. To podstawowe doświadczenie jest takie same. Bo radzisz sobie sam bardzo dobrze. E, to podstawowe doświadczenie jest takie same. Jasne, ale... Dlaczego nie mieć tego samego doświadczenia, szczególnie jeśli ono nie wymaga już wysiłku ze strony dewelopera i ono jest w studiu i czeka. i Było jeszcze przed premierą, będzie po premierze i dopiero w nasze łapy wpadnie, kiedy zapłacimy pełną cenę za grę, kiedy dostaniemy tą niepełną grę i kiedy będziemy musieli dopłacić po to, żeby mieć całą tą długość gry, która nam się pierwotnie należała, która została wycięta tylko po to, żeby żeby zrobić zysk. Już lepiej by było, gdyby taka zawartość teraz powstawała, ale twórcy nie wypowiadali się na ten temat, tak? że mieliśmy zawartość, wycięliśmy ją, dodajemy jako dodatek, że to jest wycięta zawartość, bo to wpływa nawet na naszą świadomość, tak? bo wtedy myślimy, że to jest dodatkowa zawartość, która została przygotowana, żeby rzeczywiście coś dodać, a nie przywrócić wycie zawartość. Mm -hmm. To jest moje prywatne zdanie? Nie wiem, czy ktoś się z nim zgadza, bo nic się nie ozywa. Nie, ja się absolutnie z nim zgadzam i muszę w tym miejscu pochwalić, szczególnie pochwalić, i ej, co jest dziwne ponieważ o, EA, ta. tak, EA tak naprawdę... No powiedzmy sobie Zresztą. szczerze, że zanim, zanim weszło do gry Activision, było tą armią ciemności, która panowała nad światem i po prostu nie, nie można było w ogóle podskoczyć, natomiast teraz tą role się troszkę odwróciły. No, Ale mi się, strasznie, się, teraz. Mi Ale się no jest... strasznie podoba to, co oni zrobili z Dead Space'em dwójką, ponieważ no wydałem te 26 zł i kupiłem sobie dodatek, który jest do Dead Space'a dwójeczki i muszę powiedzieć, że to jest właśnie dokładnie to, czego się spodziewałem. To jest additional content, który jest zupełnie z dala od tej pierwotnej tej, tej trzonowej fabuły, która jest w podstawce. I to, jeżeli się już trzymamy tego przykładu golfa, to jest taki, taki golf, który dostaje jeszcze fotele z masażem w trybie fińskiej bliźniaczki, że jeden z nich pokrywa się olejem i wchodzi na ciebie. Uważam, że jest, jest naprawdę w... świetna sprawa. I Mass Effect 2, tak? I, I Mass co jeszcze Effect dziwne, 2. kiedy był pierwszy dodatek, który chyba też dodawał, nie dodatek jakiś pierwszy misji darmowy dodatek? Eee, nie, tak. Tylko... To właśnie ten dodatek, który dawał misję był darmowy. I nie był wyciętą zawartością. wartością, to znaczy, z wielką hojnością, ta to jest już z wyboru wydawcy. Ale następne dodatki rzeczywiście było, widać, że to było to była taka próba wydłużenia gry. czyli to. Nie, ja i to Przepraszam, nie tak, jeszcze, i to... Że, że ja się tutaj wtrącę, no Jasne. bo ty, ty akurat nie grałeś w tego, w Overlorda, czy w Kasumi, Stolen Memory i tak dalej. No, Miałem okazję oglądać, to... no, ale nic No nic. tak, ale jeżeli chodzi o to właśnie, co EA ostatnio robi i to, co się stało z Mass Effectem 2, to Mass Effect 2 jako... No już, już po prostu pomijam kompletnie to, że ja po prostu mam pierdolca na tym punkcie i uwielbiam ogólnie całą serię. To to, co stało się z Mass Effectem, jest po prostu dla mnie wzorem dla naśladowania, dla wszystkich innych deweloperów bo Lair of the Shadow Brawl, ten ostatnio wydany, jest prawdopodobnie najlepszą DLC, które wyszło na świecie. Nie mówię tego, że, że ja tylko miałem okazję w nią grać, ale to jest opinia wielu, wielu osób i naprawdę lepszego DLC nie, nie uświadczyłem. I, I to jest fajne, bo rzeczywiście ktoś pracuje nad tym, żeby wydłużyć, żeby wydłużyć daną grę i to rzeczywiście widać, że dostajesz jakby kolejne chaptery tak, do danej gry. I nie jest to coś, co było wcześniej, ale zostało wycięte. teraz jest na Hama wrócone, macie Kupcie to, bo rzeczywiście za pełną cenę dostajesz pełną grę, do której później są dorzucane za niewielką cenę kolejne jakby i fragmenty, które stale są ciągle w przygotowywaniu. I takie podejście rzeczywiście mi się podoba i na tym rzeczywiście da się zrobić. I na tym wydaje mi się, zarabia się lepiej niż na danym wyciętym kontencie, bo ze względu na wyższą jakość i na opinię graczy, którzy zagrają w to i rzeczywiście mówią, że to jest ekstra, można to robić na naprawdę sporej sumy. Więc... Ja Mają o takie pytanie do ciebie. Nie wiem, czy miałeś okazję a, te testować. Może e... to zawsze mnie zagniesz jakimś. <śmiech> Odezwał się tym, co mówi Robercik do mnie zazwyczaj, albo Robcia raz nie nazwał. Do dzisiaj nie śpię. No, och, och, och. Nie, bo mi chodzi o przykład, e, był na Paradise, gdzie najpierw dali, dali za darmochę coś, a potem już kazali sobie płacić i to było... E, mi się to tak, troszkę nie podobało, bo te... Bo natszepali potem tych, tych, tych dodatków do, do tej gry pełno. Aha. Znaczy... To nie, nie przepraszam bardzo. A propos Paradise'a, to ja muszę zająć głos, bo... A, właśnie, kupiłem przepraszam, panie, chyba... złoty. Kupiłem chyba wszystkie, mało tego, mam Paradise'a na trzy platformy, na które on wyszedł i akurat polityka Criterionu, którą oni wprowadzili na takiej zasadzie, że sobie nam właśnie rzucają coś i patrzę, jaka będzie nasza reakcja. Moim zdaniem to jest genialne i w momencie, kiedy oni wypuścili mi to, to wspaniało Big Surf Island, tą wyspę, która zresztą pojawiła się, to był koncept... A propos samego Big Surf Island, fantastyczne było to, że to było coś, co gracze wymyślili, to było coś, o czym w ogóle Criterion na samym początku nie myślał, ponieważ jeździliśmy o Paradise City i zobaczyli most i zaczęły się na forach spekulacje, że co to będzie w związku z tym mostem, nie wiadomo i tak dalej, bo on jest cały czas w budowie i Criterion przyznał otwarcie, że oni nie myśleli w ogóle o czymś takim jak Big Surf Island, ale w momencie, kiedy zobaczyli, że gracze tego chcą, to po prostu to zrobili. I fakt, że obciążają nas tam, nie wiem, to chyba 47 zł kosztowało, że obciążają nas za ten dodatek, którego sami chcieliśmy. To jest moim zdaniem po prostu świetna sprawa, bo rzucili nam trochę darmowych, mogliśmy sobie na dodatek jeszcze pościągać te, te dodatki, które były płatne. Znaczy może inaczej, bo jakby byliśmy jakby zobligowani, żeby je ściągnąć, żeby grać, grać online z innymi graczami, ale mogliśmy korzystać z części tego płatnego kontentu za free. I ja akurat do, do polityki Criterionu nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, to jest moim zdaniem świetne to, co oni zrobili. Co mi się wydaje, że tam jest trochę tego przy dużej z tym. Nawet jeśli... Nie musisz. Dodatki mają przede wszystkim to do siebie, że nie musisz ich kupować. I teraz rzeczywiście nie jest... no, Ale tak można no, do wszystkiego powiedzieć. Nie, nie musisz nie, kupować bo będziemy, tego Golfa. Jasne, jasne nie, bo teraz rzeczywiście nie zmieniamy nicu temat, bo wcześniej e, zajmowaliśmy się tym, e, jak dzielimy dodatki. tak, Że mamy te dodatki, tak jak mówiłem, które są robione na odwala się w sensie. Y, wytnijmy trochę z gry, ale zarobimy kasy, nie będziemy musieli nic robić. Heniek, dawaj. <głos> Albo i takie dodatki, jak w przypadku Mass Effecta a teraz już skupiamy się nad, tym, nad samym sensem dodatków, nad samym sensem DLC, czy rzeczywiście ich potrzebujemy. I Jeszcze, I... Chciałbym, jeszcze chciałbym dodać pewne pytanie. Nie mogę go rozpracować. A tak ładnie chciałem tam? przejść. No dalej. Przykro mi. Jest jeszcze taka kwestia, że jest taka tendencja, by gry wydawać coraz szybciej, robić je w coraz krótszym <coughs> czasie i zastanawiam się, co myślicie nad takim czymś, że <coughs> no, powiedzmy jest na przykład ten Azazis Creed 2 i są te dwie misje i je się wycina, ponieważ są gówniane, gra się przygotowuje, ona musi być na kilka miesięcy przed premierą, gotowa, wytłoczona, przecertyfikowana i dopiero no. wtedy jest ten czas przed premierą, na przykład na tydzień, dwa, żeby dokończyć tę grę, to są takie... Tak się chyba nie odbywa, danych. ale w porządku. Czy, czy, czy może fakt, że grę się wy chce wydawać w konkretnych terminach i coraz szybciej i, nie, i przesuwanie premiery nie jest zbyt dobrym pomysłem, czy to to po prostu nie wpływa czasami na to, że niektóre fragmenty gry są wycinane i dokończone później. I na przykład no, dopiero na premierek gotowe, albo, albo jeszcze później. Widzisz, Konrad, e, co nagle to po diable. Oh, I, tak się, oh, oh. I tak się składa, że większość deweloperów, e, szczególnie tak, którzy się liczą teraz, tak jak na przykład Ubisoft, teraz tak? tak znaczy studiak należący do Ubisoft, e, dostają możliwość przesuwania dat premiery, dlatego, żeby mogły zrobić gry tak dobre jak trzeba. I. Sony w tej chwili, z tego co pamiętam, daje ogromną spotę. co przekonaliśmy przy Gran Turismo 5. E, e, wiem, kolejne gry, coraz więcej gier ma ustalane daty premiery dopiero w ostatnich chwilach produkcji, po to, żeby jakby nie dawać, e, nie, nie powodować zbyt długiego czekania wśród graczy. Nie, ja przepraszam, że się tutaj wtrącę tobie tak w tą swoją wspaniałą, spójną wypowiedź, ale wydaje mi się, że Sony daje wolną rękę tylko tym deweloperom, którzy rzeczywiście wiadomo jakby, no jest, jest wysokie prawdopodobieństwo, że stworzą coś, co będzie dobre i co się będzie sprzedawało. No Ale bo to zawsze GT... w... Dobra, ale okej, okay, ale GT5 była murowanym hitem, to jest fakt, niemniej Sony zaczęło się w końcu wpieniać i dlatego dostaliśmy tę grę już teraz, bo Nori mówił, że on by jeszcze siedział pod biurkiem, mm -hmm. spał i w ogóle bukienem wie co jeszcze. Natomiast zwróć uwagę na to, jaką swobodę ma Danet i Majko. Przecież, no, tak. przecież oni tak naprawdę nie wypuścili chyba nic od czterech, 5 lat i siedzą cały czas dłubią nad The Last Guardian. Tak. I po prostu Sony cały czas daje im wolną rękę i podejrzewam, że oni jeszcze na datek mają, no, no nie oszukujmy się, prawie że nieskończone zasoby finansowe. Mhm. Natomiast przy, przy okazji wydawania takiego infemusa przecież e, Sucker Punch, który tak naprawdę zrobił Sly no, nie oszukujmy się, że jest to dobra seria gier, nie miał tej, tej takiej swobody, że może sobie ustawić deadline, jak mu się żywnie podoba, ponieważ po prostu nie było wiadomo, co z tego wyjdzie. Jeśli wydaje się, moim zdaniem, jeśli wydaje się grę za wcześnie, nigdy nie ma tak zbyt dobrej korzyści i nigdy nie jest to dlatego, że chcemy dostarczyć dobry tytuł, na przykład coś nam nie pasuje, możemy to wyciąć szybko, wydamy grę. Zawsze, jeżeli gra jest wydawana zbyt wcześnie, zawsze jest to gra niedopracowana, w której można było zrobić coś więcej. Nawet gran Turismo dobra, tyle czasu była robiona, ale no jest trochę rzeczy jednak jeszcze do roboty. Tak. No, no, no ale to ten, a w sumie no, to dobrze, powiedział, że powiedział, odpowiedział, że jak właśnie. Hmm? Wcześniej jest, a są takie sytuacje, że wydawcy naciskają, żeby, żeby dany tytuł wydać. No to przecież. wtedy nie starza czasu, żeby dopasować te DLC i po prostu to no, się nie znajduje ale w grze. No w takim razie, ale co się. Ale dlaczego. Wtedy wycina się coś, żeby coś wydać. Bo nie starczyło czasu, żeby to wkompilować i potem sobie... Nie, nie nadpęgują. ma czegoś takiego, jak nie starczyło czasu. Po prostu, kurde, trzeba wydać grę, żeby na niej zarobić i tyle. To jest już tylko i wyłącznie kwestia finansowa, a nie chodzi o to, że nie starczyło czasu, bo czas jest zawsze. Bo brakuje kasy. No jestem ja... ciekaw, jak będą wyglądać dodatki do Duke'a nowego Forever. No, na dziewię, Mieli po czasu du naprawdę dużo i wiesz... I... Ja, ja się, się będę to... śmiał, jak się okaże, że Duke to jest krab. To po prostu, no, padnę na Nie, będzie Ja wiem, że to. Nie, no, myślę, że ze względu na Duke Nukem, na Duke Nukem 3D będzie tak ta gra wiecznie żyła. Duke'a Forever wiecznie żywa. Aaaa. Ale a. nie daliśmy się skończyć o tych. Bo to, to, co, bo Zaraz, może wrócimy, to, co Tomek pytał o DLC, tak? Czy one są potrzebne. No. I, I tu bardzo fajnie przychodzimy, jeżeli e, mamy kontakt z DLC, jak właśnie do Bernard Paradise, e, gdzie dostajemy najpierw kompletną grę, a później, później DLC. E, nie potrzebujesz tej DLC. Dlaczego? Po. Bo nie, bo to jest dodatkowa zawartość. Jeśli nie wystarcza ci z jakiegoś powodu dana gra, jeśli chcesz sobie rozszerzyć o coś, co później zostało dodane, co później e, twórca zdecydował się ulepszyć, jasne, kupuj, ale jeśli nie, dalej masz tą samą fajną grę, którą miałeś dostać, którą dostałeś i z której cieszysz się maksymalnie, jak tylko możesz. A czy kolejna do zabawy? Kolejna, kolejna, kolejny dodatek zrobi to, co robi każdy dodatek. Wydłuży żywotność gry, da ci trochę więcej pola do zabawy ale no nic, nic poza tym. Znaczy ja tutaj mam złe wspomnienia po płodnościę DLC, nie wiem, tutaj już chyba wspominałem wam, że po prostu do, na, na resistensie się naciąłem, bo kupiłem sobie zestaw mapek i na, na, na, na których nikt nie grał. <grym> Ale ja przepraszam, ile, ile czasu po premierze kupiłeś tę mapę? I jakoś szybko, wiesz, bo, bo to był bo robiłem ten, ten, ten pucharek za 10 tysięcy kilisów i mi się nudziły te standardowe. A to mówisz o resistensie 2. No, no, no. no. Tak. Resistance 2 był krapem, to się nie dziwię, tak. że tak. nikt to nie grał. Nie, no grali, tylko nie w te dodatkowe te mapki. No ale to jakby nie możesz... Tak cały czas na inne... Nie, tak. przepraszam, nie możesz winić użytkowników za to, że nie kupili DLC, no kurde. No dobra, no ale wiesz... No to Dobrze, co, oczekujesz, że, pracow, że nie, pracownicy no, ale... Sony będą siedzieli przy kompach i grali w mapy z DLC, bo nikt ich nie kupuje? Nie, ale co? mogli to włączyć do, do, do pełnoprawnej wersji gry, wtedy by grali, bo te mapy były na, na, naprawdę fajne. Mi się ale podobały. patrzcie, jaki fajny mamy temat, że stylu, na, na podstawie tylu aspektów możemy ocenić jeden temat, jakim jest DLC, kiedy na przykład w tym wypadku mamy też e, mamy, oceniamy jakość, cel powstania, a, opłacalność i tak dalej, i tak dalej. W sensie chwalę siebie za temat. I absurda. Cześć, absurd. Ten. Halo? No halo, halo. Słucham. Już. A, to dobrze. Myślałem, że zasnął. Dobra. Co dalej? No i żeś podsumował niepotrzebnie, no. No i fajnie. To już koniec podcastu. Ej, no co, co wy na taki krótki short je, Jeszcze, jeszcze raz mogę wrócić. Jeszcze, jak chcemy wydłużyć ten, mogę jeszcze raz wrócić do Azazina, bo... Um, co, na co zwracam uwagę w przypadku takiego narzekania na DLC, że masa ludzi drze mordy, wydaje mi się, że z zasady na tych forach i komentarzach, to niekoniecznie są takie trole, ale po prostu ludzie, którzy z jakąś niechęcią pałają do, na samo hasło DLC, w ogóle nie, nie próbując się wczuć w, w, po prostu w rolę dewelopera, co, jakie jakie... I z jego, jaka jest jego po prostu kondycja finansowa, czy musi szybko wydać grę, żeby nie zbankrutować, czy musi jaki ma plan po prostu na kilka lat, żeby wy, wydać sequelę i kto, kto mu dyszy w karg, jaki wydawca. Okej, okay, dobra, tak ale jak, przecież jako żeby... potencjalnego klienta cię to na tak naprawdę zaproszeniem gówno obchodzi. No. To po pierwsze. To, no to tak o... samo z też to gówno niby obchodzi, a mimo to Tak, to po pierwsze, ale to, to po drugie w przypadku EA, kto im dyszy? Oni są, oni pływają w kasie jak Activision. Nie chodzi to, Raczej oni jako, że... komuś dyszą. Jako, że może i są przypadki, że naprawdę może jestem idealistą, ale nie wiem, że każdy wycina coś tylko dlatego, że, że chce to sprzedać i nachapać się tyle kasy. Nie no, ja, ja znaczy, jeżeli chodzi o Czechami, powód wycinanych to... elementów, to raczej tak zazwyczaj jest, bo ogółem, jak mówiliśmy, DLC są ekstra, dopóki to są rzeczywiście DLC, bo to jest additional content, a nie... Cut out content that you should have for free, but now you have to pay if you deleted want. Deleted content. No, to powinnoś, jeżeli to się nazywać deleted content, skrót. żeby każdy wiedział, żeby każdy jasno wiedział, że to zostało wyrżnięte po to, żeby można było to potem sprzedać, bo nie wiem, jaki jest inny powód tego. Tak tu tłumaczyć jasne problemy finansowe, ale czy w tym przypadku gra, która które takie DLC mają, rzeczywiście były jakieś problemy finansowe? Czy w ogóle jakakolwiek gra, która ma w tej chwili DLC, no nie wiem, nawet Sniper Ghost Warrior. Nawet tutaj nie ma w tej chwili, z tego co wiem, problemu z finansami. Tak o modelce? Chyba tak. Każdy gra ma DLC DL Ja Myślę, że sniper ma jeden map, tak. hmm. A co myślicie o DLC ekskluzywnym dla danej konsoli? Czy to jest w stosunku do, do graczy? Jak na, przy... Aha. Mhm. Jak na przykład ale Batman Ponownie, Ma ponownie kogo Jokerta. to obchodzi no Nie no to po prostu was nie, pytam Co o tym myślicie nie, Właśnie dobrze, dobrze Tomek dobrze Tomek, ten temat zajarzył W ogóle przed chwilą chciałem powiedzieć Znaczy chciałem jeszcze zaraz napom napom napomknąć Że rzeczywiście każde DLC Rzeczywiście wiąże się w pewnym, yy, pewnym stopniu a, Z tym Że jest jakiś termin wydania Ale o tym za chwilę, bo bardzo ładnie powiedział wtedy Piotrek o feedbacku ze strony graczy A, a co do takich DLC Na jednej konsoli, cholera to wobec samych graczy rzeczywiście nie może być fair, tak? bo jedna osoba ma, druga nie ma, to rzeczywiście mają to samą grę, to trochę boli. Ale pamiętajmy, że takie działanie nawet zaje konkurencję, a na konkurencji rzeczywiście zyskujemy my, gracze. tak? zyskujemy więcej gier na daną platformę, na jedną, na drugą. No, ale jak, jak zyskują gracze, skoro gracze nie mają tego Jednocześnie, jednocześnie gracze graczy. tracą i zyskują. Żeby coś zyskać, trzeba stracić. Dlatego to jest taki dosyć temat, który moim zdaniem no, nie można jednoznacznie albo potępić, albo pochwalić. Bo tak jak mówimy, tracimy na przykład zawartość, tak? że gracze konsol konsolowi na Xboxie nie mieli chyba tam tych, tego Jokera wyzwania, mm -hmm, no. w który, wyzwaniach, którymi tak nie grałem na PS3, ale to ale jak mówiłem, napędza to konkurencję, a wszyscy wiemy, że no, jeśli nie ma monopolu, jest rzeczywiście konkurencja, cały rynek się kręci. Twórcy starają się coraz bardziej, bo nie wolno wypaść z tego szalonego koła, które się ciągle kręci i na tym, że wtedy zyskujemy my, choć na początku straciliśmy. Ale czy powinno być... Na pewno mi się wydaje, że są jakieś lepsze formy. Takie już wolę, już wolę tytuły całkowicie ekskluzywne od, e, od zawartości ekskluzywnej. I jeżeli jest to zawartość, która jest dosyć drobna, tak, to jakby nie mam z tym problemu. Nie wiem, czy... No, chociaż taki Dead Extraction może zaboleć, no ale fakt faktem nie ma Kinecta na Xboxie. No Nie ma mowa na Xboxie. <suszy> A Kinecta nie powinno być, kurwa, mać. Także... I znowu Tomek będzie musiał pikać. Nie będę pikał. Także to ciebie przyjdą panowie w to... czarnych garniturach. I... Tomek Macycki. W, cza w czarnych golfach. W czarnych golfach i, i wyjedziesz. Tomek Macycki. Tjew. Wypikaj. ty um, No. Zagiołem, co? No no właśnie. Dobrze, że nie macie redakcji. Dobrze, że piszę często. Co do Delce? Bo właśnie, może poruszę to, co powiedziałem, że w pewnym stopniu zawsze to się rzeczywiście... W pewnym stopniu jednak to się ma... Za chwilę powiem dlaczego. Przyznaję i nie przyznaję racji absurdowi. Jednak po pewnym czasie. Jak się na ten dłużej zastanowić. Fakt faktem Delce mógłby... Teoretycznie nigdy nie zaistnieć, gdyby nie było żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o czas produkcji. tak? Gdybyśmy mogli dostać dodatkowy rok, to każdy pomysł dewelopera nowy mógłby, mógłby szybko zostać przeistoczony w rzeczywistą zawartość do gry. Ale tak się składa, że po wydaniu danej gry, kiedy już mamy wszystko skończone, kiedy gra wchodzi na półki sklepowe, jest coś, czego absolutnie nigdy nie dostaniemy od testerów, a jest to feedback kilkuset tysięcy graczy. Feedback, czyli jakby ich reakcja na to, co jest w grze, na to, co im się spodobało, na to, co się nie spodobało. I jeżeli nie trafi się na amerykańską masę Call of Duty, która tam mówi, o, więcej, więcej o samy Ladena", ale tam nie było bin Ladena. to co? I robi się o bin Ladena. nie, właśnie nie robisz. I robi się coś, co... co... Znaczy cholera, zgubiłeś. Blablabla. Wszystko przez... Blablabla. Jeśli trafisz tak, na, na taką masę i rzeczywiście trafisz na graczy, których zależy, którzy wiedzą, czego chcą Czekajcie, Boże, dlaczego mi każdy musi przeszkadzać, jak ma nagranie? Boże, weź, wyjdź. To wydrukuje, jest jedenasta. Dobra, to przyznajmy. Nie śpisz przecież tak w nocy, nie śpisz w nocy. Pozdrawiamy tata Roberta. To nie mówię? O! Um. myślałem, czy zrobimy sobie studio F1 z tatą Roberta. Na czym skończyłem? <laughs> nie wiem. Jeśli, jeśli nie trafią na taką publikę, jeśli trafią na gracze, którzy wiedzą, czego chcą, to taką zawartością można zdziałać cuda. cuda. Rzeczywiście to jest dodatkowa zawartość, która wydłuża zawartość gry. I Ale czy w to ogóle te DLC to jest, jest coś, nam potrzebne? Czego, i to jest Za chwilę. I to jest coś, czego wydłużony czas produkcji rzeczywiście nie da. Czyli jakby to nie ma znaczenia to, czy gra jest krótko robiona, czy gra długo. I czy DLC jest nam potrzebne? Eee, ja myślę, że tak. tak. ja tak uważam, podoorza... że nie. Dlaczego? Bo tyle lat było, bez... a, a zobaczcie, że to jest dopiero ta pierwsza generacja konsol, kiedy te ta DLC tak się rozpowszechniło. Tyle mm -hmm. lat by nie było grafiki Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie, nie chodziło, niech, niech, niech, niech, niech, niech, no... niech, nie niech mówi, niech mówi, będzie no. miał więcej okazji, więc niech mówi. Ale no, ale, ale, ale, ale co, no nie no powiedz, no powiedz, nie, bo mnie to ciekawi, bo też tyle lat graliśmy na Playstation. w jakiej formie DLC? bo chyba się zgubiłem ogólnie. No ogólnie internetowej, że sobie pobierasz coś z internetu i za mm -hmm. to płacisz. Nie, ale mów dalej, bo chcę to połączyć ogólnym z twoją opinią, bo ciekaw mnie ogólna opinia na ten temat, tak? Dlaczego nie jest potrzebne według ciebie DLC? Znaczy, znaczy, według mnie nie jest potrzebny DLC, ponieważ yy, przez tyle lat byłem przyzwyczajony, że po prostu kupuję produkt i on, on, on, on, on mi powinien wystarczyć, przechodzę go, jest, jest pełny. Tomku, przepraszam, ale przez tyle lat byliśmy przyzwyczajeni, że gry, które kupujemy nie mają bagów. A teraz patrzę. No i to też mnie denerwuje. To też mnie denerwuje. No. Widzisz, przez tyle lat e, nie było cyfrowej dystrybucji, gry nie miały super grafiki, przez tyle lat nie było na przykład kontrolów ruchu, które niektórym się podobają, przez tyle lat nie było systemu osłon w grach FPS, które w wieluś naprawdę dobrze się sprawdzają. A, przez tyle lat nie starano się robić filmowych gier, które wychodzą rzeczywiście dobrze. Przez tyle lat nie starano się. Dobre, I tak można wymieniać Ale po prostu się. uważam, że DLC jest nie fair w stosunku do graczy. Jasne, jasne. I nie fair, czyli ja no moment ale takie, A te takie DLC w formie na przykład of the Shadow Broker albo dodatki do Borderlandsów, które bardzo dobrze wspominam, nie, nie za bardzo rozumiem sens pytania. Równie dobrze możesz spytać, czy w ogóle gry są nam potrzebne. No jak to DLC? To jest rozszerzenie pewnych pewnego doświadczenia, które nam się spodobało, prawda? Ale tu znowu wracamy do, do punktu chcemy, wyjścia, że to chcemy... rozszerzenie powinno być na płci razu z grą. Przy, przy, przynajmniej kiedyś ale tak ja było. przed chwilą wytłumaczyłem, ale jak jakie, wygląda sprawa. Ale moment, a takie expansion, kiedyś, kiedyś były dodatki do gier, powiedzmy do Diablo 2, do Warcrafta 3, w ogóle do, do gier były tradycyjne pudełkowe dodatki. Takie też ci się, też nie było ci nigdy znaczy, złożyć, powiedzmy nie? tak, że kiedy w dawnych czasach wychodziła gra, kiedy zostawało twórcom coś tam jeszcze do dodania, wydawali długą część z dwójeczką. A w tytule. Dodawali tam to, a tamte tamte rzeczy. Nie tyle miejscami zamieniliście. Dlatego jest Final Fantasy 13, a nie Final Fantasy 3, bo zawsze byli było coś do dodania i wydawali sequel. Ja, ja, ja może sprawiłem, ja może, może komuś w pewnym momencie tej dyskusji dałem. Chciałem po powiedz, że powiesz, sprawiłeś przykrość, ale nie. Kurczę, nie mogę znaleźć słów. Może Użyj mi jest. angielski, zrozumieli, zrozumieli, zrozumieli, zrozumieli, się. W, ża Penetracja. w żadnym miejscu nie powiedziałem, że. Że jestem całym sercem za, za wycinanymi karabinkami z Gier. No nie, a... ale powiedziałeś, że nie jesteś wściekły. Najlepszą już dla nas wystarczy. O Jezu i osobiście najlepiej najbardziej jestem za tymi DLC właśnie jak powiedzmy Zombie Island, Secret Armory do Borderlands'ów, Leroy of the Shadow Broker czy dodatki do Fallouta trzeciego to są te, które najbardziej wspominam i bardzo cieszę się, że powstały chociaż pewnie mhm. gdybym o nich nie wiedział, to też to by mnie nie bolało no widzisz Tomek, to jest właśnie taka podstawowa gra, gdybym nie wiedział, że istnieje maz Effect, też, bym miał, też by mnie jego istnienie nie, nie, nie istnieje, nie, czy istnienie nie bolało, jakbym nie wiedział, że istnieje No to tak samo jest z dlc tam, Jasne. I... Czy potrzebujemy tak. DLC? Ktoś lubi daną grę, a mhm. nie starczy im pomysłów na sequel na przykład, no to niech zrobią dodatek. A jeżeli gra, tak jak Borderlands'y można wgradzić ją w kurwę godzin, no to ile, ile mogą, ile muszą na tę płytę pakować? Ile? Dobra, ręka cię do góry, kto jeszcze nie przeklnął. Żeby, żeby Cię zadowolić. Ja tylko no ja to ta, twoje, twoje kolej. Ja nie będę przeklinał jestem A gdyby kulturywny. tak mieli. Bo mówisz, to może, że powinno się na, na płycie znaleźć. Ale tak, są, są, dodatki, są dodatki, które. Odbiegają koncepcją, jak powiedzmy zombie do Borderlandsów i nie powinny się, nie muszą się zna znaleźć na płycie w dniu premiery i musieliby, żeby wszystkie pomysły wrzucić, to musieliby siedzieć 100 lat nad tą grą. No nie? I wszystko nigdy to, by, co mówili. Nigdy by jej nie wydali. Tak, wszystko i plus nie mieliby, znaczy bardziej opierali się też na feedbacku tak? chyba przy produkcji tych kolejnych dodatków. Ale yy, widzisz, Tomek, bardzo fajnie. Ale to czy... może przy Final Fantasy, a Final Fantasy mieli tyle pomysł, że starczyło im na 13, na 13 części, tak? <grym> na razie na 13. A zamiast, 13 d, d, zamiast DLC wydawali kolejne części po prostu. No wtedy nie było tak. DLC. No, czyli się wszystko zgadza. Czy to jest już też co? To jest takie skrajnowanie już, jeśli chodzi Taka o DLC. Wtrącę, Wy wyidealizow wyidealizowana forma DLC jest bardzo fajna, bo ten. Istnieje. I, bo dystrybucja cyfrowa tych dodatków jest według mnie bardzo do, dobrym mechanizmem, o, omija te wszystkie, to pieprzenie się po prostu z, z płytą i pudełkiem, no nie? Jak już masz podstawową, wersję, podstawową grę w wersji pudełkowej, to już, to już ci praktycznie wystarczy, możesz sobie dodatek dociągnąć. I kurczę, musiałeś mi napisać i się zgubiłem, bo spojrzałem. A co napisałem? Nie wiem, co, o czym mówiłem. O żupie! Myślę, że, że forma DLC jest bardzo fajna, bo można dorzucić kilkugodzinne dodatki bardzo łatwo, bardzo szybko. I bo ja próbuję odnieść od do tego, co sam Tomek mówił. Że dlaczego tego kiedyś nie było? Dlatego, że kiedyś nie było tak łatwej możliwości. Ee, przede wszystkim, dlatego na że. Internet nie był powszechny, tak, nie, było takiej, po pierwsze... nie, było takiej, nie było takiej platformy jak powiedzmy I, Xbox Live. I po drugie, co się wiąże z pierwszym powodem, <coughs> wydanie dodatku <coughs> na płycie i co jednak się działo, ale tylko przy większych grach, wiązało się już z ogromnymi kosztami. Także jeśli chciałeś jakiś dodatek zrobić, musiałeś być bardzo dużym, musiałeś się producentem pod bardzo dużym wydawcą, e, który rzeczywiście zdecyduje się na wydanie takiego dodatku, który będzie miał taką masę kontentu. Teraz tak naprawdę wystarczy tylko to wrzucić na serwer, inni to pobierają. Płacą za to grosze w porównaniu z tym, co było kiedyś. Przecież e, ceny dodatków na przykład do było Age of Empires, było właśnie Diablo, Starcraft, to były niekiedy ceny bardzo zbliżone do ceny samej gry. No tak, ale znowu DLC są krótsze, te, które mamy na, powiedzmy na Xbox Fact. Live czy PlayStation Network. Niższa Fact. cena, ale i krótsze DLC. Jasne, ale no jednak stosunkowo to wychodzi i tak na, na plus, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, co jest dziwne, bo podobno dzisiaj bardziej goni się za pieniądzem. Eee, co jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wiem co się trzeba powiedzieć. Dużo chciałam powiedzieć, ale wszystko zapomniałam. bo zacząłeś mówić. Czy znaczy ja się będę trzymał Z, tego, to, że, to, to... że mhm. wydawcy się teraz bardzo roz, zleniwili i to co te o a te, a te pacze te DLC, to po prostu mnie już po powoli zaczyna to denerwować, wiecie? Ale nie mieszaj patrzeć z DLC, proszę Cię. Nie, no ja ty... mówię po prostu, że się w, a wydawcy, twórcy roz, rozleniwili. Kiedyś po prostu siedzieli na daną domu, jak ją wydawali, to ona musiała być skończona bez możliwości dodawania czegokolwiek. Teraz po prostu a coś im nie, nie nie pójdzie E, wrzucają do internetu łatkę, czy, czy, czy jakiś tam dodatkowy poziom płatny i nada. Ale to, przepraszam, bo ja chyba źle rozumiem. Ty masz pretensję o to, że nie usprawniają coś, co stwierdzili w, w, w czasie procesu developingu? Właśnie nie, o to chodzi, że, w, że nie stop... powinni tego robić. Ale o. kiedyś po prostu gra, która była zbagowana, kończyła tak, że dostawała złe recenzje, nikt jej nie kupował i studio upadało i nie miało okazji się w ogóle wykazać przy następnych produkcjach. Ja wiem, że to jest jedna wielka po prostu zabawa w hipotetyka. No, ale, ale czy ale... znasz jakąś taką, a, a, a, taki tytuł, który nagle skrapa? Równolegle idziecie jakby po ścieżkach dyskusji, że tak to ładnie A, powie, Ale z drugiej bo, strony ile mamy takich zbagowanych gier? Stop. Ile mamy takich zbagowanych gier? Takich nie, taki naprawdę oprócz Fallouta New Vegas w ciągu co styczni, trzecia, kilku lat. Co trzecia gra w chwili premiery myślę ma premiery. Bo to premiery. No, dzień dobry. Co trzecia, co trzecia gra w chwili premiery ma bugi, które często nawet uniemożliwiają włączenie albo poważnie psują rozgrywkę na jej początku. Ale myślę, że ktokolwiek, kto chociaż liznął programowanie trochę, to wie, że, że to jest kawał rzemiosła, a nie nie ale takie. Ponownie, ale ponownie, kogo to no, się wydaje, że możemy się trochę i wykazać. Tu znowu pojawia się fakt, że kogo to obchodzi? Bo chodzi o nas graszek, którzy czekają na daną grę i na przykład, jasne, niektórzy z nas mogą poczekać na to, że gra wyjdzie później, ale problem jest taki, że po prostu w pewnym momencie pieniędzy może nie starczyć i może to naprawdę nieciekawie wyjść, tak jak to wyszło w przypadku trzeciego gotika. Tak jak to było w przypadku Call of Duty Black Ops na PS3. Tak. Dokładnie, ładnie powiedziano. W ogóle z ale, ale z, drugiej, z, drugiej, z drugiej strony, o jakich bagach mówimy? To co to są jakieś, jakieś po sporadyczne. Po Mimo takich game pranking, bo... bug. O, o, Nie wiem, nie potrafię sobie takiej gry po prostu przypomnieć. Może miałem farta. No cóż, jak ja przyniosłem sobie, co usłyszałem o Tedre ref Limited, jak ja przyniosłem sobie, słyszałem właśnie o Fallout 3, o Fallout 2 Vegas, o Call of Duty. O GTA. Eee. Ale, ale wiesz, że corocznie wydaje się ta, setki, jeżeli nie tysiące to Co są... sam się naciąłem na Gran Turismo 5, którego w Polski, kiedy uruchomienie polskiej wersji okazało się, że nie mogę pograć w polską wersję, bo okazuje się, że pewnych komunikatów nie można wyłączyć i musisz w nieskończoność czytać poradę, że dzisiaj dostałeś pięć nowych kolorów fart. Mm. <grym> no dobra, ale cały czas mi się wydaje, że to są jednostkowe przykłady. A... Znaczy... To jest mniej więcej trzecia, nowa, popularna gra, która w chwili premiery jest właśnie w takiej sytuacji. Nawet Kingzons się teraz wierzę, ma. że kiedyś takich gier było więcej. Po prostu na, na sklepowych półkach lądowały wielkie produkcje, które mogłyby być niegrywalne i sprzedawca bywało, że wymieniał cały nakład. No więc dzisiaj takich rzeczy A za c... bardzo nie ma. I sprzedawca, sprzedawca wymieniał cały nakład wadliwych gier kiedyś? Pierwsze słyszę. Ja też, Słuchze, tak. w, w, wydaje mi się, że tych zbugowanych gier jest mniej niż 10 lat temu na przykład. Takich, takich, takich których się nie da grać, po prostu jest, których zwalonych, no nie? Odpal sobie ta trójkę po polsku. Albo... <śmiech> Patrzę na półkę z grami, które mam. <śmiech> mam wszystkie praktycznie nowości wydane począwszy od 2000 roku i, i nie mogę wymienić jednej gry która ma, miała jakieś poważniejsze problemy. Czekaj, mówcie sobie, ja wstanę jeszcze. Która zobaczę. miała poważniejsze problemy, czekaj, to ja podejdę do swojej półki z grami, tak? Jasne, jest Gothic 3, to jest prawda, ale patrzę dalej, jeszcze to jest dość nowa, jeszcze no, wiecie, ja patrzę dalej. Ej, mówcie coś, szugi. Mm, coś, coś, coś. Ludzie z Epika są nieugięci, chciałem im oddać nerkę za wczesny, wcześniejszy dostęp do Betty Girsów, ale nie chcą się zgodzić. Ech. Aha. Chciał ja poczekać na wszystkich. Znalazłeś coś, Spike? Znaczy, to, to a propos takich, które po prostu się sypały na samym wstępie. To ja akurat patrzę na PS3, ale dla mnie pierwszy Bioshock, zanim został spatchowany, to, to była kupa kompletna. A, jeszcze idąc, starszych tytułach. Idąc jak dalej, Gran Turismo 5, Prolog, która też miała patrzeć więcej niż po prostu jestem chyba w stanie zliczyć. To jeszcze sprzed tej epoki mówimy o wygach. Nie, no dobra, spoko, czekaj, to ja już rzucę okiem, co, <grym> już co mamy... Co, co My mamy? To czyli czy się ja potwierdza to, co jest... mówiłem wcześniej, że po prostu dzisiaj twórcy mają w dupie, to dalej czy dalej czy, czy Czy w dupie mają? No mają w dupie, bo, bo czy dopasują, po, po, czy nie, to po, po prostu. Patrzycie, potem... na same, patrzycie na same negatywy. Ja patrzę na półkę gier, i widzę gry, które wszystkie są. Co prawda już po, może po spaczowaniu, ale nie wiem, gracze jakoś też nie narzekali na forach, żeby były zło, złamane i skopane. Przed spaczowaniem? Różne. Ale czemu wy patrzycie na, na półkę? Przecież nie kupujecie takich krapu, więc tego nie rozumiem. Czy kupujecie jakiś, nie wiem, Shrek Racing albo jakieś inne? Co ale mówię teraz o Shrek Racing, alboili... takie tytuły zazwyczaj z góry są skazane na niepowodzenie i wiadomo, że zwyczajnie nie są poddawane zbyt dogłębnym testom, bo to kosztuje niepotrzebne pieniądze. I na takie na takie błędy. No to skoro mówimy o tytułach z najwyższej półki, no to takie tak. tytuły nie powinny, powinny być dopracowane i takie tytuły by do, a były właśnie dopracowane te, w poprzedniej właśnie dlatego, generacji. Dlatego o nich mówimy I, i one są dopracowane jak tylko mogą być. Przy nie są dopracowane, bo I wychodzą Często pacze. nie mogą się nawet włączyć w chwili premiery. Albo nie, albo, albo nie można zasyłować tak jak w Mass Effect na... Zapomniałem, że wy macie PlayStation 3. Cholera. I o, i o mój boxa. Boże, tak, to jest wielki problem. O, jest bo... moja, moja przywodnia platforma Xbox, chcia, chcia, Chciałem pojechać hejtem. Troll, troll, tutaj. troll, troll. troll, troll. Znaczy, o, jasne, zapronować. bo zawsze jest tak, że sytuacje w jakiejś znajdujemy, jakby łatwiej nam mieć sytuację. Tak jak było DLC, tak? Teraz mamy sieć, to rzeczywiście mamy jakby środowisko do tego, żeby DLC wydawać. I dzięki tej samej sieci możemy teraz wydawać łatki, które będą E, łatać nasze gry. I co do tego, czy się lenią. Wiesz, to wcale może nie być taki, to może, może nawet Tomek mieć trochę racji, bo to rzeczywiście, że jeśli chodzi o takie błędy, które. E, bo błędy, jeśli chodzi o wykrywanie błędów, to nie chodzi o tych tak bardzo programiści się przy. A le, lenią, czyli tak zwany crunch time, który ma przynajmniej połowa deweloperów, to jest midi kłamstwo, tak? To nie, chodzi, to nie chodzi o to, jak bardzo programiści przykładają, bo nawet jak bardzo się przykładają, zawsze, będę przykładać, zawsze praca kilku programistów może jakby się nie ze sobą, e, może nie, może nie musi ze sobą współgrać. Wszystko zależy od testerów, których się wynajmuje do tego, żeby testowali do grę. I jasne, jeżeli zdarzają się jakieś takie pomniejsze bagi, na której tak nie zwracamy uwagi, tu powiedzmy, o... Tu leży coś na ziemi się obraca wokół własnej osi bez powodu. Trololo, idę po pozwy. Poz, poz, poz, Przecież pozbyt, chodziło ci o łuski z na trójki. Nie, chodziło mi. Który od Chodziło mi o głowę z Fall, New Vegas. A, a to nie, to fruwający ojciec był moim zdaniem hitem, także ja się tego nie czepiam, broń to, Boże. To było piękne, ale jeśli z się testerów i na przykład potem dana gra działa, dosłownie no właśnie nie ma siwować tego typu inne rzeczy, to to jest już rzeczywiście kpina i może nie tyle celnictwo co cięcie po kosztach ze strony deweloperów i w, w takich przypadkach rzeczywiście mogę się z tą kim zgolić. Czyli jak zawsze, tak w przypadku przypadku, tak samo jak w przypadku DLC. Niby tak, ale niby tak ładnie prowadzimy dyskusję, którą zawsze ja rozwiązuję dwoma różnymi zdaniami, z którymi się zgadzam. Coś mi się wydaje, że to będzie pierwszy w historii podcast bez jakiejkolwiek konkluzji konstruktywnej. Dlaczego? No konkluzja, to sobie muszą słuchacze sami wytworzyć Wiecie, swoje wiecie co? Nie, wiecie, kurde. To do... prawdziwa sztuka, pozostawiamy pole do interpretacji odbiorców. Nie mów, jesteśmy. <głosy> Wszystko ja robię. Wiecie co, mam wadość. Słuchacie, wiecie, tak mi się zawsze wydawało, Nie, że mniejsze... Nie sobie wszystkich zasów. Wydawało mi się, że mniejsze są zawsze były lepsze, bo na przykład jak są duże... Mniejsze oczywiście. Jasne, Zgadzam no. pierwsze raz to. się zgodzimy dzisiaj. A to Przepraszam, me... jaka to jest analogia w stosunku do gier? <głosy> Nie, po prostu chcę się pokłócić z a może tak? Dwiękny. Dobra. Tomek, jakie wolisz? Ale to też można sobie kupić Adelce i powiększyć, <śmany> więc wiesz, to jest, to jest to tak samo można sprowadzić cycki do, do, do gier, no. Jaki lubisz? Średnie. Cyskisz Delce. <śmany> Delce. A może Delce z cyckami. Z nie można się pokłócić. Już. Złote Ale firmy. co pokłócić? No, no przecież no, do H.A. dobrze powiedziałem, tak? Że, tak, że... właśnie o to chodzi, No że dobrze powiedziałeś. No to nie rozumiem. Nie ma ja tylko co, zdanie, jakiś temat, żeby może być z wami pokłócić. Bo wszystkim się z, zgadzacie. Kiedy najpierw się kłócicie, ja wszystko sprowadzam do tego, że sytuacji nie można traktować wie, taki, tak płytko. Rozbijam sytuacje na różne na różne inne sytuacje i wychodzi na to, że się z wami wszystkimi nie zgadzam. Nie, to nie Wiecie co, ja nie chcę zmieniać tematu, a nie. nie żeby nie, nie, nie żebym uciekał po prostu w inne pola, mm -hmm, ale, mm, jasne, ale mnie, ciekawi, jak wy żyjecie jako gracze po prostu, bo może ja szukam Cicho. pozytywnych to to komórki było, było dalej. Może ja szukam pozytywnych stron i tak idealizuję, ale tak czasami jak w tych komentarzach się ścieramy na temat tych DLC i zastanawiam się, czy, czy wy ciągle mówicie, a jaka ta branża jest beznadziejna, leniwa i tak dalej, no nie? Mm -hmm. Ja rozumiem. Wszystko jest skopane, wszyscy chcą tylko pien... no jasne, wszyscy chcą pieniędzy, ale tak ciągle na no, ten narzeka na pacze, ten narzeka na DLC, ten aha, na... Aha. kurczę. Ja, znaczy e, szybko chcę pierwszy raz chyba jestem ciekawy, jak na to zareagują e, ludzie, którzy będą tego słuchać, tak? Którzy będą to komentować, bo Niech się ci, Pozdrawiam co, mamę. Żebyś się nie zdziwił. Ktoś czasem to słucha i ciekawie kiedy będą. Pozdrawiamy od... Adriana. Pozdrawiamy psa, kogoś, kto będzie słuchał, bo pewnie sam wyjdzie z pokoju. E, widzisz, to jest takie już naprawdę. E, no tutaj już jest rzeczywiście w wybrzmianie sytuacji. Dlaczego? Bo to nie jest tak, że wszyscy chcą kasy, tylko rzeczywiście po prostu jesteśmy zadowoleni z sytuacji, to się nie wybija, kiedy po prostu jest okej, okay, kiedy ktoś robi coś jak należy, kiedy powiedzmy nie chce strasznie kasy, kiedy po prostu wydaje tytuł, który jest fajny, który jest skończony w miarę sprawny, ale i to jest moim zdaniem świetna sprawa, genialne jest stępienie zachowań, których nie powinno być, kiedy właśnie rzeczywiście następuje ta chciwość i jako, że takie tępienie jakby bardziej wysuwa się naprzód, rzeczywiście wydaje się, że dany gracz nagle nie lubi wszystkich, że wszystko powinien mieć za darmo, że wszystko mu się należy bo jest gracze. Co jest znaczy, niejako, mo, mo, co może, jest niejako według, prawdą. Może, może według was rynek za wolno weryfikuje po prostu negatywy i za wolno po prostu wytyka błędy, dlatego o to chodzi, że w dzisiejszych czasach nie powinno powstać coś takiego jak Fallout New Vegas bo New branża, Vegas ma, branża ma bardzo powolne koło zamachowe, nasza branża ona ma takie te trzyletnie cykle produkcji gier, to, to są takie okresy, no nie, że widać te zmiany i tak dalej Fallout New Vegas jest naprawdę fajną grą i fajne jest to, że dużo się dla niej robi też za darmo i że stara się przy paczach jednak coś fajnego zrobić to zmienić w balansie i rzeczywiście naprawia się to, co się zrobiło. Tak? Jakby nie mówi się, dobra, kupcie TLC, to wam naprawimy. A kiedyś, tak, pamiętam, była gdzieś taka sytuacja, nie jestem pewien gdzie dokładnie, ale to jeszcze było właśnie za czasów Diablo 2. Um, na czym ja? Czemu głupie wątek tak często? Zaraziłem cię. No, cholera, nie widzę. Więc... Um, no. No nie wiem, ja po prostu się wypowiem w swoim imieniu, że mi się wydaje, że po prostu kiedyś ta branża GED jakoś była, nie A, wiem, czy no mi się to, to... wydaje. Że ta branża gier była kiedyś bardziej spójna, bardziej, zamknięta i jakoś taka bardziej przyjazna dla, dla tak graczy. Się wydaje, bo, tak, bo to było dawno. Zawsze narzekaliśmy i będziemy narzekać zawsze, bo chcemy, żeby było lepiej. Ale, nie, ale ja nie narzekałem jeszcze z 5 lat temu, wiesz? To no było tej generacji, tak się zamówiło. Ile miałeś lat 5 lat temu? 21. No to gówniarem byłeś. No słuchaj mnie. Jeśli może być Wyprasz, lepiej, sobie. Ja mam jeżeli, tyle. Jeśli bez większego wysiłku może być lepiej, to moje pytanie brzmi, dlaczego nie? Dlaczego nie mielibyśmy narzekać, żeby było lepiej? Dlaczego nie mieliśmy narzekać, żeby coś naprawdę przy takim minimalnym wysiłku, przy minimalnych staraniach rzeczywiście e, branżę uczynić lepszą dla wszystkich? Co przyłoży się nie tylko na zadowolenie naszych graczy, tylko też co się łączy z zadowoleniem na zysk. Nie wiem za bardzo, kto w tej sytuacji traci, szczególnie kiedy narzekamy, bo, kiedy wytykamy mówię... te błędy jako ludzie odpowiedzialni za wytykanie błędów, bo od tego przecież jakby jesteśmy. Jak mówi Activision, gracze, którzy narzekają źle wpływają na pracę w studiu i prawdopodobnie tutaj jest pies pogrzebany po prostu. Nie powinniśmy narzekać. To jest straszne, tak? I ja, nie możemy to prowadzić ekipa sytuacji. Ekipa Strayarka, tak? To był chyba manifest ekipy Strayarka, dokładnie, tak? Tak, tak. Oni powiedzieli, że po prostu, że gracze nie powinni narzekać na ps 3 wersję Black Opsa, bo ta gra jest świetna. Jak ktoś nam się w ogóle wypowiedział z pionu PR, że on dostaje miliony tweetów od zadowolonych graczy, którzy piszą, że nie bardzo wiedzą, o co chodzi. To jest jakiś spisek w ogóle, że nie bardzo wiedzą, o co chodzi w tych wszystkich narzekaniach. Także no... Widzisz, jest ciemna masa, która... W dupach się poprzewracała, nie jest ciemna masa. Jest ciemna masa, która, którą tu tak naprawdę obchodzi i której dasz kupę do zabawy i powiesz, że patrz jaki fajny patyk, bo dla takiej masy patyk się daje do zabawy. Ja oni tam będą biegać tu kupu, rzucać, przelewać sobie. Patrz, mamo, pójkam patyk. Oh. Ale tu już, już popadamy w jakiś elitaryzm. Szczerze? Nie to, za bardzo. Wywyższamy własne. Nie opinię. za bardzo, ale tak rzeczywiście jest. Na przykład co się dzieje przy Maddenie, tak? Na przykład co się dzieje, kiedy... To jest, to jest dokładnie to, o czym w tej chwili mówimy. Rzeczywiście, takie ciemne, masy, rzeczywiście takie ciemne masy są i znaczy... eee, są też normalni gracze, które kupują z hmm. wyboru, nie dlatego, że na przykład o, patrz fajny trailer, Jimmy, o, ty strzela się, o, ostro strzela, zabijłem Niemca. O! To też tacy, którzy kupują coś e, z wyboru i to oni zazwyczaj są recenzentami, to oni zazwyczaj świadczą o wysokiej ocenie danej gry i to od nich tego typu rzeczy zależą. I jeżeli dla wydawcy nie robi, z, y, nie, nie robi różnicy, że oni, nie narzek że oni narzekają, a ciemna masa nie narzeka, to coś zaczyna być nie tak. Co do wydawców i myślę, że w następnym odcinku podcastu, bo to jest też bardzo ciekawy temat. Mhm. No, o to może tak dla, równo, to tak dla równowagi, bo po prostu, jak na ta masa, mówisz, właśnie ona się za, po, to jest wszystko takie hipotetyczne i bardzo generalizujemy, yes, yes. ale okej, okay, okay. i powiedzmy, ona po prostu zadowala się, byle czym i łyknie wszystko, jak te blagopsy tak zwane, A nie ma takiej siły, która ciągnęłaby w, w drugą stronę i balansowała, no nie? Mhm. Więc no, powiedzmy, że my, my mamy głos umiejętności, miejsce, gdzie możemy to włączyć Tak, wygłosić, tak. Więc... jasne, ktoś mógłby powiedzieć jednocześnie, że to, rzeczywiście, że to wciąż stanowi zysk, tak? Ciemna masa. I, i słuchaj, i, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja, ja osobiście w tym krzyczeniu, znaczy w takim wołaniu, aby na przykład powiedzmy, DLC były lepsze i takie klasy Lero the Shadow Broker, a nie mhm. właśnie wyciętych karabinków, ja się z wami zgadzam. Tylko, że w moich komentarzach, o co mi chodziło, ja nie będę płakał po nocach z tego powodu, że osobiście, no nie? Bo, bo zawsze szukam jakiejś dobrej strony, strony harmonii w życiu i nie... No nie? Ale przyłącza się do waszego wywołania, bo właśnie ktoś powinien y, gonić ktoś tych wydawców. Zrobić aby, aby, z tym aby, standardy, aby standardy wzrastały. Dla zasady. Ja ich chwalę, ja im dziękuję. Gry są moim życiem i każdą przyjmuję z pocałowaniem, ale... no mój Boże... Office. Ja jeszcze kuriera nie całowałem, ale... <laughs> jeszcze. Później po Orange Boxie to nie wiem, nie wiem. Bubu. Znaczy w sensie, no, jeśli przez całowanie różni. Przypierdolenie wryj, w ryj, to no, może się zdarzyć. Ale no ale klikania. oficjalnie zawsze zaw zawrę w mojej ocenie jakąś krytykę, żeby się nie, nie rozleniwili. Bo tu nawet nie chodzi o to, o, o narzekanie dla zasady, tu chodzi o to, że nagle zmniejsza się standardy i tak sytuacja może doprowadzić do naprawdę chorych sytuacji, kiedy będziemy za 60 dolców kupować powiedzmy połowę gry, a resztę chapterów będziemy w środkowych, na przykład właśnie dokupywać. Ja Chciałbym jeszcze wziąć pod uwagę inflację pieniądza. Tak. tak. To może rozmawiajmy o tym, jak się rozwijają fundusze hedgingowe na Kajmanach. No, bo... Wiecie, a ile macie pieniędzy na koncie bankowym? Ja mam minus złoty 23. Ja minus 3 zł jesteś lepszy. A ja mam fajnie, że mam minus złotych 23. Nie, nie sprawdzałem. Ale chyba tyle, żeby mi starczyło na, na konto live za kilka miesięcy. To jest... Może dać, nie ma, nie ma żadnego problemu. I może coś chciałem weźcie zapominam przez to, wszystko. Dobra, jest fajnie. Fajnie, że się godzimy. Wiecie, kogo tu brakuje? No, kogo? Fiduta, Przynajmniej pośmiech by się było A, tak... Nie obrażaj, jesteś... nie obrażaj, panie Jesteście nieśmieszni. Nie, on, był... w sensie on takie dobre żarty mówi. To było po prostu takie no niegrzeczne, Robercie, z twojej strony. No, słuchajcie, fajnie, że się udało nam pogodzić, fajnie, że w miarę pogodzić, generalizowaliśmy trochę, ale w miarę dość do porozumienia. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia. Mi się wydaje, że po prostu przez cały czas mówiliśmy o tym samym, tylko że innym językiem, ale... nie. Ja to prostu... gociłem właśnie o tym wam mówiłem, że na przykład szczególnie Piotrek i Tomek bardzo często szliście jakby równoległą ścieżką, jeśli chodzi o dany temat. I ja oczywiście musiałem pokazać... Ha, ha, ha, tak, ty wszystko, stronę. ty jesteś najlepszy. Tak. Na przód, komandorze. Kcisków nie mam takich jak ty. Ale cóż, nie najbardziej ciekawi, bo jako, że my się zgadzamy, to mnie ciekawi bardzo, jak to będzie wyglądało w przypadku ludzi, którzy tego będą słuchać, bo jasne, my jesteśmy jakby osobami, które, które muszą, bo chcą weryfikować takie, tego typu działania, ale co z osobami, które no, chcą, bo muszą, misja taka, ale okay. co z osobami, które stanowią rzeczywiście takich, znaczy no, my jesteśmy teoretycznie e, i teoretycznie taką zwykłą, zwykłą klientelą, która, która, która jest odbiorcą e, w danym rynku, ale mnie ciekawi właśnie, jak to wygląda, który raz mówi ciekawi, w przypadku innych osób, które grają tak po prostu absolutnie for fun, prawie że casual, no. które nie są tak fajne jak my, o to mi chodzi. O, że to są klasy pojecha. niżej o nas i dzięki czytaniu naszego, naszej strony i słuchaniu ja podcastu. Nie, nie, nie, nie, pod, nie, pod, nie podpisuję się pod tym. Ja tymi też tymi nie szczaniem. się nie podpisuję. Pff, fasek zawsze. My znowu będę pikać, kłód w tebele. Co? Ja nie przyknąłem, powiedziałem kroba. Tak, jasne. Mu właśnie. Mów. Dobra gra kiedyś była, mu online. Sam Zobacz, i co? Czyli w skrócie to, co a przetłumaczę to, co Robert powiedział, bo można było nie zrozumieć. Prosimy o komentarze. Im więcej, tym lepiej. Fajnie było, gdyby jakąś dyskusję można było zrobić, bo głośna dyskusja, no zazwyczaj Ja prowadzi. sugeruję zaprosić trzech najbardziej aktywnych komentujących do kolejnego, do kolejnego podcastu, będzie wtedy epicko. A kto będzie nam komentował wtedy? Nie wiem, ja <śmiech> poproszę moją mamę. My będziemy komentować, oni będą nagrywać. Okej. Okay. O, lubię to. Facebook, lubię to. <śmiech> Dzisiaj. Ej, nie uważacie, że na, na Facebooku być, powinny być kolejne przyciski, typu nie lubię tego Spear. Tak, DLC, no nie, sobie kupisz i wtedy dostaniesz dodatkowy przycisk. No. o, Facebook, ty mówisz, że DLC według ciebie jest niepotrzebny. według mnie Facebook jest niepotrzebny. Ej, o, Grzeszysz, ej, no słuchaj. według mnie niepotrzebne są silniki Diesla i... Jakbyś miał koleżankę, jakbyś miał koleżankę która robi akty... I mówi, że będzie wrzucać na Facebooku, ale nie wrzuca przez to, ja cały czas czekam na Facebooku na nią. Ale to, to byś też miał taką nadzieję, że Facebook jest jednak fajny. Robisz, zostałeś wyrolowany, powiedzmy sobie wprost. Nieprawda, wrzuci na pewno jeszcze. <śla> <śla> <śla> Uff, może słucha, to pozdrawiamy. Słucha co najwyżej jest. E, fanka Deadpool'a? Nie. Oh, u -u. <śla> <śla> <śla> <śla> <śla> No to co tam ostatnio graliście? A to, to my dalej robimy tą sekcję, bo ja jakoś tak nie jestem. Nie, z poprzedł... to już po tokach. <grym> Kiczo na 3. Singularity. Engelbells. No i się ma kończyć Casual, casual. Finala 13. To, co to się nie odzywałeś, jak była gadka o finalu. Kiedy była gadka o finalu? Nie, nie. Dobra, to będzie, pożegnaj się ze słuchaczami. A to jeszcze nagrywamy? Tak. Ja, więc. No, słuchajcie. Tak jak powiedział Tomek, komentarze są najważniejsze. Warto zrobić na temat jakąś większą dyskusję. Szczególnie kiedy my się zgadzamy, nie wiedzieć dlaczego. A, Właśnie tak, musimy tak, wybrać takie tak, tematy, kiedy być. się nie zgadzamy, bo tak to jest, to jest Powinna być nieco większa dyskusja, także obiecujemy, że następnym razem znaczy Tomek obiecuje, że następnym tak, razem tak, wybierzemy tak, jakieś... Patrzymy na tą ciemną masę z góry, a tutaj się nagle tak płaszczymy. Nie, no, bo to my jesteśmy jednym i tym samym, praktycznie, tylko tyle, że umiemy dobrze się wysłowić na ten temat. Przycignij się do niektórych. Pozdrawiam niektórych komentujących. Bardzo was lubimy, ale no czas tym trochę... Nie obrażaj, Robercie, nie obrażaj. Nie no, po prostu trzeba... Poże... Pożegnaj się po prostu. No siema. No hejo. No cześć.